Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 51 mówi Thomas Lee. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Audycji Teoretycznie Literackiej, wokół książek, zawierającej wrażenia z lektury, ciekawostki czytelnicze i tak dalej. Tym podobne. W praktyce jednakowoż jest ta audycja definitywnie i nade wszystko przemyśliwująca, refleksyjna, filozoficzna, um, stanowiąca rodzaj takiego głosowego pamiętnika, zachowywanego zarówno dla mnie, jak i dla podobności. Różne, różne, różne przemyśliwania, względem których książki. Czytelnicza pasja, to wszystko jest wykorzystywane bardziej jako pretekst, jako zaczyn, jako inspiracja właśnie. Myśli inspirowane literaturą, inspiracja do tego, żeby sobie porozmyślać. Także bywa nierzadko w mulium, iż sporo jest książek, sporo jest fabuły, sporo jest spostrzeżeń dotyczących konkretnych treści, tytułów autorów, ale i bywa równie nierzadko, że koncentruje się stricte na przemyśliwaniach, na różnego rodzaju refleksjach i tak dalej. Tym samym, w tym ujęciu Molium może być ekwiwalentem takiej wielogodzinnej rozmowy od serca sprowadzonej z jakąś bratnią duszą, gdzieś tam jedna albo i nie jedna zarwana noc. Ha. W każdym razie obiecałem sobie, że Będą krótsze wstępy z okazji specjalnego cyklu w Molium, w trakcie którego aktualnie jestem i dziś jest już trzecia część. Ciąg dalszy, ciąg dalszy. Jeżeli cyklu ów nie jest Tobie znany, zapraszam do odwiedzenia strony internetowej moliumpodcast.blogspot.com i na tejże stronie znajdziesz archiwalne wszystkie rozdziały, w tym właśnie dwa poprzednie rozdziały tegoż specjalnego cyklu, takiego trochę off-topicowego, ale tylko trochę, gdyż yy, zawierającego, koncentrującego się na cytatach, jako inspiracji, cytatach z różnych książek, ale i z różnych artykułów, z różnych blogów, z przeróżnych, przeróżnych miejsc. Moje ulubione cytaty, na których najbardziej mi zależy, które robią mi różnice w życiu, które pomagają mi w życiu, bardzo mnie inspirują, które uważam za cenne, a wręcz najcenniejsze dla mnie osobiście. Oczywiście jest to subiektywny wybór bardzo. I postanowiłem dać temu sensowną uwagę i przedstawić jeden po drugim te cytaty najsilniejsze, o największym potencjale, opatrując słowem komentarza, dlaczego odnajduje je ważnymi, dlaczego one dla mnie działają i w jaki sposób. Także dziś po prostu ciąg dalszy część trzecia tegoż cyklu o cytatach i mogę już myślę przejść do rzeczy, trochę też eksperymentuję z nową metodą nagrywania dzisiaj, także i nie wiem zupełnie jak wyjdzie od strony technicznej, także to już w ogóle wypas też, też mnie to ciekawi, ale ja to tak swoją drogą na marginesie odnotowuję, że jest to pierwszy mój raz kiedy znowu eksperymentuję z metodologią nagrywania gdzieś tam pod maską. Ile ja już razy to robiłem, tak na no, marginesie, znowuż w historii Molium. Oj, oj, oj. Ha, sporo tego, jak tak prześledzić od pierwszego rozdziału do, do dnia dzisiejszego, jak to wyglądało. No ale no, okej, okay. dobra. Zerknijmy sobie tradycyjnie w notatki. Hmm... I jakże to idzie. W dodatkach jest. Właśnie. Tak mi się przypomniało. Hmm. Rzecz istotna. Cytaty, których kolej nadeszła dziś, te pierwsze, dotyczą czegoś, co mnie w gruncie rzeczy dosyć zaskoczyło. Pewnego takiego triku, czy haku, dotyczącego okoliczności, naszego podejścia do tak zwanych zmiennych kolei losu. Wiadomo, że bardzo różnie mogą układać się sprawy w naszym życiu i nie jest to monotonna droga, zdecydowanie. Zwykle jest dosyć zróżnicowanie i jak to się mówi, raz na wozie, raz pod wozem, są, są jakieś piękne, euforyczne chwile, są trudniejsze, czy, czy jakieś nawet może znużenia, czy cokolwiek. Bardzo, bardzo, bardzo różne, Nie zawsze się układa tak, jakbyśmy na poziomie świadomego umysłu sobie życzyli. Hmm. I z tego wypływa nasze zróżnicowane podejście. Jakby nasza reakcja na to. O tej reakcji na doświadczenia i tak dalej już sporo opowiadałem wcześniej, ale dzisiaj znowuż jeszcze pod innym kątem. Mamy czy potrafimy mieć różna reakcja na doświadczenia hmm. nasze własne. Wydawałoby się, że, że tak stereotypowo moglibyśmy wyznaczyć dosyć łatwo schemat jakiś. Jakby taki schemat mógł wyglądać w naszych reakcji? Tak najbardziej upraszczając, mógłby on wyglądać prawdopodobnie. W ten sens, że jeżeli coś dobrego zdarzy w naszym życiu przyjemnego, no to jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci, czujemy się dobrze, czujemy satysfakcję, wdzięczność i tak dalej. Jeżeli natomiast coś idzie inaczej, może nawet niekoniecznie jakoś specjalnie źle, ale po prostu inaczej, nie tak, jakbyśmy naprawdę chcieli, jakbyśmy najbardziej sobie tego życzyli, no to mogą się pojawić różnorakie w nas samych reakcje, odczucia, całe spektrum od, od zawodu, jakiegoś rozczarowania, niezadowolenia, zniechęcenia, irytacji, frustracji, złości, przygnębienia, zdołowania, do no. Wiesz, cała, cała, cała masa, oczywiście dużo możliwości bardzo różnych. I wiesz, i teraz Zwraca uwagę ten schemat pewnej zależności, czy, czy wręcz uzależnienia, zniewolenia do okoliczności, że, że w tym duchu, w tym obrazie okoliczności właściwie dyktują nam, jak mamy się czuć. I właściwie to nasze samopoczucie nie jest niezależne, tylko bezpośrednio wypływa z tychże okoliczności. Wiesz, tak znowu już na marginesie, kiedy stykałem się z takim poglądem, gdyż wiele, wiele gdzieś tam osób szkół filozoficznych wskazuje na to właśnie, na, na, na tą rzecz, że, że o, niedobrze jest być tak bardzo zależnym od okoliczności, czy w ogóle być zależnym od okoliczności, najlepiej być niezależnym. Ale wiesz, za każdym razem, jak to słyszałem, to pojawiała się we mnie taka abstrakcyjna myśl, czy raczej spostrzeżenie, że właściwie z drugiej strony to, to jest to trochę abstrakcyjne, wyobrazić sobie, no, co, co leży w opozycji. Jeżeli moje reakcje mają nie być zależne, czy dobrze by było, żeby nie były zależne od okoliczności, czyli innymi słowy, żebym stał się niezależny, żeby moje samopoczucie, mój nastrój stały się niezależne od okoliczności, hmm, no to taki koncept, to taki cel Mieć niezależny nastrój do okoliczności. Mieć niezależne samopoczucie do okoliczności. Czy to nie brzmi, aby nieco chociaż abstrakcyjnie? Bo jeżeli nie ma to mieć związku z okolicznościami, to z czym? A z, czy w ogóle musi mieć z czymś związek? Hm. Wiesz, bo przypominam sobie, jak opowiadałem tobie wcześniej w tym cyklu specjalnym, dedykowanym cytatom, że można takie zadowolenie, satysfakcję, szereg pozytywnych odczuć czerpać chociażby z siebie samego, z siebie samej. Jeżeli siebie lubisz, jeżeli siebie cenisz, jeżeli podobasz się sobie. Oczywiście oczywiście, mówię daleko bardziej niż tylko fizyczna aparycja. Hmm. Zwracałem uwagę poprzednio na to, że można tego użyć jako rodzaju azylu, jako rodzaju punktu odniesienia, do którego się zwrócimy każdym razem, gdy będziemy potrzebować doładowania pozytywnej energii, doładowania pozytywnego samopoczucia, dobrego nastroju po prostu. Pomyślcie o sobie, że właściwie no super, to jest gość, czy, czy wiesz, myśleć o sobie. Ale oczywiście no pod warunkiem, że, że faktycznie siebie lubisz. Ja mam takie wrażenie nierzadko, że nie tak wiele osób lubi siebie. Mam takie nieodparte wrażenie, że zwykle um, może nie, że nie przepadamy za sobą, ale um, czujemy, mamy pewne jakby hamulce przed tym, żeby siebie lubić, Jakoś wyraźniej, gdyż poczytujemy to sobie, czy kojarzy nam się to z. Um, teraz brakuje mi słowa, ale być może wiesz, co mam na myśli, że z pychą? Tak to przerysowujemy. Więc, żeby absolutnie się za bardzo nie, wiesz, żeby się nie puszyć, czy absolutnie jeszcze gorzej, żeby nie. Postrzegać siebie jako kogoś lepszego niż się jest w istocie, to jesteś, jest nam bliższy, mam takie wrażenie. Taki koncept, w którym wolimy dać krok do przodu, do tyłu, niż krok do przodu. Czyli wolimy bardziej być skromni, czy, czy uważać, że nic takiego specjalnego w nas nie ma, i wtedy. Nie zrobimy tego w cudzysłowie błędu, wywyższając się. Niż właśnie, żeby się absolutnie, żeby, żeby nie móc być posądzonym o to wywyższanie się. Podczas kiedy wcale tak nie musi być, że wiesz, wartościowanie siebie, lubienie siebie, kochanie siebie, obdarzanie siebie szacunkiem, obdarzanie siebie sympatią, uznaniem, ymm, hmm, czym jeszcze? Podziwem i wręcz tą miłością. To wcale... Nie musi być przesada. To wcale nie musi być pycha. Absolutnie nie. Wiesz, myślimy o najlepszych przyjaciołach, myślimy o bliskich nam osobach z rodziny. O innymi słowy najbliższych nam duszach, obojętnie czy spokrewnionych więzami krwi, czy nie. I oczywistym się nam wydaje, że w towarzystwie tych osób czujemy się świetnie, że te osoby są właściwie... My postrzegamy te osoby, że one są świetne. Dobrze nam w ich towarzystwie. Możemy im zaufać. Coś nam się w nich podoba. Prawdopodobnie sporo. Imponują nam. Jesteśmy wdzięczni za ich istnienie. I to wydaje się normalne. W tym nie widzimy nic zdrożnego, że mamy takie zdanie o najlepszym przyjacielu, najlepszej przyjaciółce, czy, czy o jakiejś bardzo bliskiej duszy z rodziny. Hmm. Podczas kiedy co z nami samymi? Co z nami samymi właściwie? <grych> czy, czy, wiesz, nasuwałby się taki naturalny wniosek, że, że Powinien istnieć jeszcze jeden, nawet bliższy przyjaciel czy przyjaciółka Tobie. Od tych wszystkich bratnich dusz. I tym, że najbliższym przyjacielem, przyjaciółką jesteś Ty dla siebie. Wypadałoby. Czyż nie? Czyż nie wypadałoby być dla siebie samego, dla siebie samej, najlepszym przyjacielem, najlepszą przyjaciółką. Innymi słowy, jak mam kontakt dobry, słaby z tymi osobami, średni z tymi, dobry, bardzo dobry z tymi, to czy nie wypadałoby, żebym najlepszy kontakt miał ze sobą samy? Czyż to nie brzmi jak rodzaj oczywistości? Stąd takaż dygresja, w tą stronę. Poszliśmy tym razem, gdzie, gdzie źródło, wiesz, że nie musi być nic drożnego w czerpaniu dobrego samopoczucia ze świadomości samego, samej siebie, ze świadomości tego, kim jestem. Nie muszę od razu być narcyzem żeby siebie lubić innymi słowy, żeby siebie kochać, żeby siebie szanować, żeby czerpać ekscytację wręcz z tego, że jestem sobą. Myślę, że jeżeli nie czujesz się dzisiaj fantastycznie z tym, kim jesteś, ze sobą samym, ze sobą samą, to jest to coś, nad czym warto popracować. W końcu całe życie będziesz w tym towarzystwie, czy tej własnym. I nie warto tego za bardzo ignorować, chociaż nie, niemniej jednak wiele osób tak faktycznie, mam wrażenie, robi i, i przedkłada relacje z innymi nad relacje ze sobą samym, samą. Bardziej angażuje się w te zewnętrzne, w zewnętrzne, w tym innych ludzi, inne osoby, inne istotę. A siebie wykorzystuje bardziej jako narzędzie, jako taki, wiesz, jaki pretekst. No może nie tyle pretekst, co po prostu narzędzie do tego, żeby się koncentrować na innych. Ale gdzieś to się gubi. Gdzie, gdzie jest w tym wszystkim ja? Gdzie jestem? Czy gdzie jesteś ty? Wiesz. Hmm. W końcu, w końcu. Y Mamy możliwość, żeby nie być tylko, nie pełnić roli tylko odbioru, że tak powiem. Żeby nie tylko postrzegać to, co wokół, żeby nie tylko doświadczać tego, co wokół, ale i również, żeby na to oddziaływać, żeby mieć swój wkład. A kto ma ten wkład? Tym kimś. Tą osobą jesteś ty, właśnie ty. Hmm. I teraz właśnie pojawia się pytanie, no to kim jest ta osoba? Jaka to jest osoba? Jaką masz z nią relację? Tak. I dlatego, wiesz, dlatego ja uważam, że nie ma nic drożnego w tym. I jeszcze raz to spuentuję, że nie musisz być narcyzem, żeby siebie lubić, żeby siebie kochać, żeby siebie szanować, żeby siebie podziwiać, żeby czuć ekscytację z tego samego, w cudzysłowie, faktu, że jesteś sobą. Ha. Że jesteś sobą. I właśnie to w tym duchu może być twoim tym azylem, czy punktem odniesienia, jeśli wolisz, do którego możesz w każdej chwili wracać, kiedy potrzebujesz nabrać pozytywnej energii ale. Jest właśnie jedno ale. I to ale, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, to jest właśnie to, że, że wiesz, chociaż powód jest świetny, czy źródło czerpania tego dobrego poczucia jest świetne w tym przypadku, to jednak nadal jest jakiś powód. W sensie nadal potrzebuję źródła, żeby Cię czuć dobrze. Hmm. No tym źródłem jestem ja sam, ale jednak nadal jest to jakiś powód. Gdzieś potrzebuje skierować wzrok. Więc pojawia się, wiesz, gdzieś potrzebuje skierować wzrok, żeby, żeby czuć się dobrze. Więc pojawia się teraz pytanie, czy można czuć się dobrze bez skierowania wzroku gdziekolwiek? Hmm. Tylko po prostu sam stan bycia. Czy sam stan bycia... Może nas wprawić w dobry nastrój. Ha. No wiesz, to już w ogóle, jak o tym myślę, w takich kategoriach asencjonalnych, gdzie doszliśmy do pewnego sedna. Czuję się, jakbym stał pod ścianą. W ślepym zaułku, W takiej sytuacji, kiedy mam takie pytanie, czy sam stan istnienia może wprawić mnie w dobre samopoczucie? Myślę, że tu obnaża się tendencyjność tego tendencyjność dobrego samopoczucia właśnie, że, że wiesz, być może ta cała nirwana, o której się mówi, to, to, to nie jest synonim dobrego samopoczucia. Dobre samopoczucie być może wtedy jest zdemaskowane jako ocena świadomego umysłu, że, wiesz, bo wtedy można zobaczyć, przejrzeć i zobaczyć, że dobre samopoczucie poczucie, tak naprawdę, to jest zawsze coś, co wskazuje. Tak, taki wektor wskazujący na powód, że mam jakiś powód, który mnie cieszy i się czuję dobrze. I to jest, to jest cała prawda o moim dobrym są że mam po prostu się z czego cieszyć. Żeby to choćby nawet było samo moje istnienie, to kim jestem, to jednak nadal jest powód. Więc za każdym razem, kiedy czuję się dobrze, to jest po prostu, jakby taki wiesz, wskaźnik. To mówi, Tobie czy mi, że jest coś, co sprawia mi uśmiech na twarzy, czy, czy wprawia mojego ducha w ciepło uczucia. Po prostu coś jest. Obojętnie co, czy, czy to jestem ja sam, czy coś się dobrego zdarzyło w życiu, czy jeszcze pogoda ładna na dworze. Obojętne, ale wiesz, coś takiego. Natomiast jeżeli odłączyć się, wyobrazić sobie takie odłączenie od jakichkolwiek powodów. I mamy, mamy z tego czerpać dobre samopoczucie, to się właściwie wydaje nie na miejscu wtedy używać takich sformułowań, jak dobre samopoczucie kontra złe samopoczucie. Po prostu wtedy, jak o tym myślę w tym ślepym załku, to dochodzę do wniosku, mam takie przeczucie przynajmniej, że wtedy wiesz, te oceny dobre i złe samopoczucie znikają w ogóle. Nie ma podstaw, żeby oceniać, żeby różnicować w ogóle. Żeby różnicować. Dobre samopoczucie ma sens wtedy, kiedy istnieje jakakolwiek alternatywa, kontrast, punkt odniesienia. Natomiast jeżeli nie czerpię znikąd w ogóle, wiesz, nic, nic nie czerpię, do niczego się nie przyczepiam, nie kieruję wzroku w żadną stronę, po prostu jestem, na przykład w medytacji, no to hmm, myślę, że jeżeli tam się coś wyłania, jakiś stan, być może właśnie ta nirwana, to, to to jest... Uniwersalne, i to nie jest żadna, to nie jest w żaden sposób tendencyjne, czyli to nie jest ani pozytywne, ani to nie jest negatywne. Nie ma sensu tego oceniać, czy to jest pozytywne, czy nie jest pozytywne, czy jest negatywne, czy nie jest negatywne, gdyż to się po prostu, te określenia się do tego nie stosują. Tak jak na przykład do czasu nie stosuje się określenie przestrzeni, czyli nie mogę powiedzieć, gdzie w przestrzeni znajduje się czas, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu pytanie, gdzie, czy jest tu, czy tam. To się jakby nie stosuje i tak mam wrażenie w tej dygresji, że, że właśnie hmm, to czerpanie, jeżeli nie czerpię znikąd, nie chcę czerpać znikąd, tylko chcę się uniezależnić, już tak by wypadało, niektórzy mówią, uniezależnić się i, i czuć się dobrze, to mogę dojść do wniosku właściwie, że że to prawdziwe, dobre samopoczucie, które mogę wtedy zyskać, ten pokój wewnętrzny, to tak naprawdę to już nie jest to samo dobre samopoczucie, które odczuwasz, kiedy coś dobrego stanie się w twoim życiu. To jest coś innego bardziej. Coś, co wypadałoby określić innym mianem, jakimś innym słowem, innym terminem i kiedy mówię o tym, że to jest dobre samopoczucie niezależne, to jest tak naprawdę skrót myślowy, ale semantycznie mam wrażenie, że to nie jest najbardziej poprawne określenie, żeby to w ten sposób nazywać. Stan, że czuję się w porządku, ale nie mam, że tak powiem, nie czerpię nie czerpię tego samopoczucia w porządku, znikąd. Po prostu jestem i i jest w porządku, ale znowu nawet określanie tego w porządku wydaje się nie na miejscu. W ogóle określanie tego wydaje się wówczas nie na miejscu. Kiedy myślę o tym, jak opisać stan, kiedy po prostu jestem, kiedy na przykład medytujesz, to jest, to jest taka praktyka, która bardzo fokusuje ciebie na stanie bycia. Po prostu bycia, tylko i aż bycia. Nic więcej w tym nie ma, nie podłączasz się pod nic. Po prostu jesteś. I co? Jak się teraz określić to, jak się czujesz? Hmm... Właśnie sen w tym, że jak chcesz to określać, to zaczyna, zaczyna się objawiać taka wątpliwość, że każde określenie tak naprawdę wydaje się być w jakimś tam stopniu nie na miejscu. Nietrafne. Znikają w ogóle... To, znika cały ten podział. Pozytyw, negatyw, wszystko. Mamy tę niezależność, ale hmm, jako, jakim słowem określić ten stan niezależności? Co, co to wypełnia Twoją świadomość wówczas. Najbliższym synonimem dla mnie jest ten pokój, pokój, błogość i tak dalej, ale to i tak jeszcze nie to. Ale to jest najbliższy synonim. No ale mniejsza. Cała ta dygresja co do, co do okoliczności jest taka, że mamy stereotypowy obraz konwencjonalny taki, gdzie, gdzie okoliczności dyktują mogą dyktować Nasze samopoczucie. Hmm. Oczywiście nie musi tak być. I opowiadałem o tym wcześniej, że wcale nie musi tak być, że możemy my dyktować okolicznością formę. Czy, czy ich samopoczucie wszystko, a nie na odwrót. Możemy tak zrobić i w detalach, jak to uczynić przedstawiłem poprzednio. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na coś, na, na ten sam temat, ale z zupełnie jeszcze innej strony który mnie dosyć zaskoczył. Pojawiły się bowiem w tej grupie cytatów najcenniejszych dla mnie. Takie, które zwracały uwagę na coś dla mnie bardzo zaskakującego. Że mianowicie, te cytaty mówią mniej więcej o tym i teraz tak odwrotnie powiem, że zanim przeczytam tobie konkretny cytat, to już tobie wyprzedzę trochę fakty i powiem, że te cytaty mówią, że samo twoje podejście takie bardziej zdystansowane, pozbawione oceny, a zwłaszcza oceny yy, wiesz, pochopnej. Jeżeli masz podejście do okoliczności, do tego, co cię w życiu spotyka, ale bardzo, bardzo, bardzo wstrzymujesz się od oceny tego, od wyciągania wniosków, pochopnych, niepochopnych, bardzo się od tego wstrzymujesz, bardziej po prostu obserwujesz, niż oceniasz. Pozbawiasz się uprzedzeń, pozbawiasz się ocen, pozbawiasz się skojarzeń, a przynajmniej to redukujesz. Redukujesz w sobie. I bardziej to wszystko zastępujesz po prostu doświadczaniem, ale doświadczaniem nieuprzedzonym. Tak jakby na przykład to był twój pierwszy raz. Ale nawet nie bardzo chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, że to jest pierwszy raz. Bardzo chodzi, bardziej chodzi o to, żeby doświadczać, ale w sposób bez filtrów pomiędzy tobą a doświadczeniem. Bez filtrów uprzedzeń, bez filtrów skojarzeń, bez filtrów oceny, bez filtrów wyciągania wniosków na w zasadzie, w zasadzie interpretacji. Czyli nie pudełkować, nie szufladkować, tylko pozwolić doświadczeniu po prostu istnieć w twojej przestrzeni, w przestrzeni Twojej świadomości, w polu Twojej świadomości i obserwować to, chłonąć to doświadczenie, ym, pozwalać mu w jakiś tam sposób oddziaływać, wchodzić z nim w interakcję, ale starać się to robić na zasadzie takiej czystej, właśnie bez tych filtrów, tak jakby kolorowych folijek pomiędzy Tobą a doświadczeniem. Które to foliki sprawiają, że wiesz, że zanika prawdziwa natura tego doświadczenia, a pojawia się jego jakby przeobrażona forma. W mniejszym, większym stopniu różnie to bywa. To już zależy od tego, co dokładnie wchodzi w grę w danej konkretnej sytuacji. To mogą być bardzo różne rzeczy. Skojarzenia chociażby grają bardzo dużą rolę. Mogą grać, może nie, że grają, ale mogą grać bardzo, bardzo dużą rolę Skojarzenia przecież, bowiem, są tylko i wyłącznie czymś, co powstało w naszym umyśle um, na bazie dotychczasowych doświadczeń. Ale to nie musi być i prawdopodobnie absolutnie nie jest prawda o całym otaczającym nas świecie. To jest tylko po prostu jakiś tam skraweczek, tego, czego my po prostu doświadczyliśmy w naszym życiu przez dany okres czasu. Nic więcej. I teraz jeżeli się pojawi jakieś doświadczenie, które po prostu tak, tak się niestety stało, że weszło, jakby pasuje w ten tok naszych skojarzeń i może paść ofiarą tychże skojarzeń, to to doświadczenie może zostać przekreślone. Ono może być tak naprawdę czymś zupełnie innym. Może przychodzić do nas coś dobrego w życiu. Coś czystego, coś, coś co może nas nie zawieść, coś wiarygodnego i tak dalej. A my przez nasze skojarzenia, przez to, że po prostu w, w podobnych sytuacjach wcześniej się zraziliśmy, jesteśmy uprzedzeni. Jesteśmy z automatu wtedy uprzedzeni, ostrożni, albo w ogóle nie wierzymy, nie dowierzamy, czy nawet może nie dostrzeżemy, kto wie. Różnie bardzo może być. I wiesz, i od razu jest zafałszowane doświadczenie. Ale dlaczego? Dlatego, że pozwoliliśmy sobie z automatu, z autopilota, żeby y, pomiędzy doświadczeniem, a naszą percepcją tegoż stanęły te filtry. Filtry w tym przypadku skojarzeń. Skojarzeń na bazie dotychczasowych doświadczeń skojarzenia, uprzedzenia, mentalność, pochodne wnioski itd. i tak dalej. Istnieje koncept, który wskazuje na coś zaskakującego, coś, co mnie zaskoczyło, że jeżeli pozwolisz sobie na praktykowanie doświadczania życia bez tych folijek kolorowych, Czyli starać się na czysto, bez uprzedzeń, bez skojarzeń, starać się to odłożyć na bok, jesteśmy w stanie to robić, uniezależnić się od tego, jakby oderwać i postrzegać czysto, to jakby w ogóle nie podłączać się, nie, nie postrzegać przez pryzmat skojarzeń, powiedzmy, tylko na czysto, skojarzenia nie sobie leżą, nie potrzebujemy nimi zakłócać sobie percepcji, Dzięki czemu, już pewnie się domyślasz, mamy o wiele większe szanse, że dotrze do nas w istocie to, co przed nami w istocie stoi. To wtedy ma znacznie większe szanse, że do nas dotrze. Ale istnieje taki koncept, który wskazuje coś zaskakującego. Nie tyle to, że są większe szanse, że doświadczenie, to prawdziwe, które przed nami stoi, faktycznie do nas dotrze. Ale również to, że taki stan który można by innymi słowy określić stanem bardziej, że jesteś w zgodzie z tym, co jest, bardziej w pokoju po prostu, jak, bo jak nie oceniasz, nie ma uprzedzeń, nie ma ocen, nie ma skojarzeń i tak dalej, to nie ma w ogóle niczego, co by w tobie powodowało jakieś spięcia wówczas, sprężenia, wiesz, reakcje, tam, jak to Amerykanie nazywają, fight or flight, czy to jakieś, wiesz... Jeszcze zanim cokolwiek się stanie, już twoje ciało czy, czy psychika się sprężają. Nie ma nic takiego. W ogóle nic. Jest pokój. Można by to określić, że wówczas jesteś, masz, masz ten pokój względem doświadczenia. Relax. Chill out. Luzik, <śmiech> <śmiech> że tak powiem. I takie wyluzowanie. Po prostu neutralna postawa. No. Neutralna postawa. Jest neutralnie, niczym nie zabarwiona. I istnieją pewne wskazówki, które mówią, że jeżeli masz taką postawę, takie czyste podejście do doświadczenia, neutralne, to to już samo sprzyja przyciąganiu do twojego życia lepszych doświadczeń. To jest coś, co mnie zaskoczyło, ewidentnie. I cytaty Cytaty, jakie chciałbym tutaj przytoczyć. To idzie tak. Hmm. Chociażby. Jeden z tych cytatów. Gdy postanowisz, że chwila teraźniejsza będzie twoim przyjacielem, pierwszy krok należy do ciebie. Bądź dla nich życzliwy. Witaj ją serdecznie. Bez względu na to, w jakim przyjdzie przebraniu. A już niebawem Zobaczysz rezultaty. To jest temat z Akharta, tola z Nowej Ziemi. Hmm. I zwróć uwagę na te słowa, że gdy postanowisz, że chwila teraźniejsza będzie twoim przyjacielem, pierwszy krok należy do ciebie, bądź dla niej życzliwy, witaj ją serdecznie, bez względu na to, bez względu na to, w jakim przyjdzie przebraniu. a już niebawem zobaczysz rezultaty. Czyli... Tutaj mamy tak naprawdę już trochę, trochę zdekodowaną tą niespodziankę, tą, to, to zaskoczenie całe, że tak naprawdę to nie chodzi o neutralne postrzeganie doświadczenia, tylko o założenie sobie, o poczynienie takiego świętego założenia w sobie, że wszystko, co mnie spotyka, działa na moją korzyść. O, tak. I teraz to już nie jest aż takie zaskakujące. Wszystko, co mnie spotyka, działa na moją korzyść. Nie muszę tego rozumieć. Ale mogę sobie tak założyć i, i jak sobie tak założę, to mogę sobie mówić tak. Wszystko, co mnie spotyka działa na moją korzyść. Nie muszę tego rozumieć zawsze. Ale w taki czy inny sposób to działa na moją korzyść. Niektórzy to mówią, że w świat raz za ze Twoimi plecami, żeby Ci było dobrze w życiu. Żeby realizować Twoje najgłębsze pragnienia, tak naprawdę. Tylko nie baw się w osobę, która będzie to nadzorować. Bo nie jesteś, nie masz do tego kompetencji. Nie ty masz do tego kompetencje, tylko wszechświat, Bóg, jakkolwiek nazwiesz, wszechświadomość, nadświadomość, tam są kompetencje do tego, żeby wszystkie klocki widzieć i wszystkie poukładać, widzieć ten największy obraz, z perspektywy najszerszej i tak dalej, wszystko postrzegać. Podczas kiedy z naszej lokalnej perspektywy to jak najbardziej, częstokroć, może być nie do... Postrzeżenia, nie do spostrzeżenia, w jaki sposób coś, coś działa w istocie na Twoją korzyść. I w tym przypadku Eckhart Tolle mówi w tym cytacie właśnie, że, że jeżeli postanowisz sobie, że, że to, co Cię spotyka, czyli ta chwila obecna, jest w Twoim przyjacielem, no to jak w praktyce to robić? jak w praktyce wdrożyć to postanowienie, to po prostu być życzliwym dla tej chwili obecnej. Czyli uśmiechać się, czy być życzliwym dla każdego doświadczenia. To jest wyzwanie jakieś, ale można przynajmniej starać się, wiesz, jeżeli, ja tutaj dopowiem tak od siebie, że jeżeli za trudnym jest w danej chwili dla ciebie być życzliwym do danej sytuacji, która aktualnie cię spotyka, jest jakaś trudna, ciężka, to chociaż możesz starać się redukować w drugą stronę, żeby za bardzo się nie angażować w, we wszelakie negatywne odczucia, ciężkie czucia, ciężkie emocje. Z tej strony przynajmniej to redukować. Może za trudno będzie się uśmiechać, ale może prawdopodobnie uda się tak bardzo nie dołować, tylko zachować jak, jakiś choćby ten neutralizm. I to już będzie postęp, to już będzie nadal krok do przodu. Nie będziemy tak grzęznąć w tym, tylko nadal, nadal będzie to postęp. Hmm. I zwróć uwagę, że Eckhart używa tam takiego sformułowania, że, że e, być życzliwym dla chwili obecnej, bez względu na to, w jakim przychodzi przebraniu. Właśnie, skąd to określenie? Zmyślne przebrania. Właśnie, wtedy, jeżeli wiesz, jeżeli zakładasz, z góry, że wszystko tobie jakby działa na twoją korzyść, to wtedy jednocześnie jakaś część ciebie jest świadoma, że będą przychodzić nadal różne doświadczenia, czyli te doświadczenia będą się jawić w bardzo różny sposób, nie zawsze wcale pozytywny, nie zawsze wcale działający na twoją korzyść, ale ty, jeżeli obrałeś, obrałaś taki punkt widzenia, że tak czy owak wszystko działa na Twoją korzyść. to zaczniesz postrzegać wówczas te zróżnicowane doświadczenia, jakie się pojawiają na Twojej drodze, jako doświadczenia w przebraniu. Po prostu. Niektóre są bardziej oczywiste i widać po nich na pierwszy rzut oka, że działają dla Ciebie, pracują dla Ciebie ale i w innych przypadkach znacznie trudniej to powiedzieć, znacznie trudniej to rozpoznać. I w tym przypadku, w takich przypadkach możemy mówić o tym, że te doświadczenia są tak jakby w przebraniu. <śmiech> Oni pracują dla ciebie, ale to są tajni agenci, bardzo w mniejszym lub większym stopniu zamaskowani, zakonspirowani. Ha. Zawsze jak o tym mówię, to mi się przypomina Albert Einstein, gdyż on podobny, podobne spostrzeżenie poczynił, o którym często mówię, które często przywołuję, żeby sobie właśnie postanowić, czy w jakim Wszechświecie żyjesz, czy żyjesz w Wszechświecie, który działa na twoją korzyść, czy, czy odwrotnie, czy w jakimś nieczyłym Wszechświecie, czy w sprzyjającym Wszechświecie. I on to, on to poczytywał, tak można wywnioskować z, tego, z tej jego myśli, że on to poczytywał jako pierwszy krok, nadrzędny, zanim cokolwiek wiesz dalej pójdzie twoje podejście do życia. To zrobić ten nadrzędny krok. Jak postrzegasz świat Co sądzisz o nim? I ja mam takie przeczucie, że nawet jak świadomie nie odpowiesz sobie na pytanie, to, to ta odpowiedź padnie nieświadomie gdzieś tam w tobie. I nieświadomie zmarszył, odpowiemy sobie na to pytanie, na przykład w taki sposób, że absolutnie wsześ, świat nam nie sprzyja. No gdzie tam? Nam miałby sprzyjać? Jakim ja jestem? Żeby mi specjalny przeświat. Nie, no to świat jest jaki jest: no, jest neutralny, no, nie mamy wpływu zewnętrzne. Mam wrażenie, że, że często jest takie podejście. Z automatu, jako tradycja. A jednak Eckhart czy Albert hmm, mieli taki koncept, żeby zdecydować samemu, żeby pomyśleć i samodzielnie, świadomie zdecydować, w jakim świecie czy w świecie żyje. I żeby dobrze zdecydować, i w, w sensie, w takim znaczeniu, że cokolwiek zdecydujesz, to żeby w następstwie tąże decyzję wdrażać w praktyce konsekwentnie. Czyli jeżeli zdecydujesz się jednak uważać, że żyjesz we wszechświecie, który tobie sprzyja, to kiedy pojawi się na twojej drodze coś, co ci jakoś nie pasuje do tego. To, żeby nie burzyć tego poglądu, żeby on tam się nie chwiał w posadach, tylko żeby spokojnie i niezachwianie spojrzeć na tą sytuację, że to jest po prostu. Kolejny czynnik, który Tobie sprzyja, którego co najwyżej nie rozumiesz, albo nie rozumiesz jeszcze, nie rozumiesz dzisiaj, w jaki to sposób ma Tobie sprzyjać, ale jest to taki tajny agent w przebraniu. Jest to taka sprzyjająca chwila obecna w przebraniu. I jako, że Ty wiesz, że wszyscy działają na Twoją korzyść, to masz na tyle w sobie świadomości, żeby być od tego niezależnym, od zewnętrznej aparycji doświadczeń i przyjmować je wszystkie jednako. Tak. Hmm. Ale i nie jedyny. Sprawdzę, jak tam to wszystko chyba idzie? Dobrze. Um, jak z tymi cytatami dalej? To był jak Harto. Następny cytat na ten sam temat. Cokolwiek stanie na Twojej drodze, jest Twoją drogą. A cudem jest to, iż gdy w pełni zaakceptujesz formę tego momentu, zmienia się na lepsze. To też cytat ze Tola. I wiesz, i właśnie to. Jest ten cytat, który mnie tak e, zaskoczył, że tutaj nawet w tym cytacie nie mamy, e, nie mamy już mowy o tym, żeby sobie zakładać, że wszechświat działa na twoją korzyść. Tylko mamy tak naprawdę samą informację o samej prostej akceptacji, że sama prosta akceptacja może sprawić, że obrót spraw zyska na plus. Sama akceptacja. To jest to, co mnie zaskoczyło najbardziej, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą myślą. I dlatego rychło wprowadziłem sobie ten cytat w zbiór najcenniejszych dla mnie, które chcę mieć zdecydowanie przed sobą, gdyż on jest dla mnie cenny, jakby cennym przypomnieniem. Jednocześnie pokrzepieniem że kiedy doświadczam czegoś, co jest dla mnie trudne, to nawet jeżeli nie stać mnie na uśmiech do tego, na to ekhartowskie życzliwe przywitanie, to jeżeli choćby nie, nie wzbudzę w sobie buntu, oporu, ciśnienia, myślę, że wiesz, co mam na myśli, Nie zacznie się tam we mnie gotować, nic z tego. Nie pozwolę sobie na to. Nie, nie wzbudzę w sobie niczego, tylko zachowam. Uda mi się zachować ten pokój przynajmniej. Ten neutralny poziom, który mógłbym określić mianem pokoju. Akceptacja, czyli to, to jest uzdrawiające bardzo słowo, kiedy o nim myślę. Akceptacja. Która absolutnie natychmiast eliminuje wszelki opór. Nie mylić z biernym pogodzeniem się z czymś. Na zasadzie rezygnacji. Nie mylić z tym. Akceptacja to nie rezygnacja, ani nie jej synonim. Akceptacja to świadome przyjęcie doświadczenia. Świadome jego zrozumienie. Zrozumienie raczej Twojej roli w relacji z doświadczeniem. Doświadczenie bowiem swoją drogą, a ty swoją. I jedno nie musi wstrząsać drugim. Tak jakby się oglądało film w telewizji. Coś się dzieje na tym filmie, co ci się nie podoba. To nie musi przekreślać twojego życia. Gdyż to jest tylko film. A ty trwasz na tym fotelu, kanapie, w wygodnej pozycji i w głębokim relaksie z satysfakcją oglądając show. Ha? Rozumiesz? Niezależność. Cokolwiek tam się dzieje. Można mieć wrażliwość, można mieć empatię, ale można mieć jednocześnie niezależność. Wierzę w to głęboko. Akceptacja. I co ważniejsze... Ten cytat podaje nam na tacy taką mądrość, że sama li tylko akceptacja może stanowić czynnik poprawiający jakość naszego życia. Prawdopodobnie dzięki temu, że jeżeli mamy akceptację i z akceptacją podchodzimy do aktualnego doświadczenia, to nie podchodzimy do niego z oporem. Nie tworzy się ten, mówiąc tak kolokwialnie, kwas, ciężar w nas który nas tam gdzieś spycha w dół, spowalnia. Tylko możemy iść dalej do przodu. A może wręcz więcej, ta akceptacja może wprowadza więcej pokoju w naszą świadomość, w naszą przestrzeń, w nasze tworzenie, w nasze przyciąganie, jakby niektórzy powiedzieli. I stąd ta poprawa, to, że stanie się ten cud, jak to Eckhart ujmuje, że może stać się cud i i ta akceptacja sprawi, że sprawy rychło, prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu, obrócą się na plus. Hmm. Sama akceptacja to jest dla mnie hmm, na swój sposób ożywiające spostrzeżenie że wiesz, z jednej strony cała ta kompleksowa koncepcja pozytywnego myślenia, odpowiedniego nastawienia, z drugiej strony ta informacja, że już sama tylko akceptacja może zdziałać cuda. I warto o tym też pamiętać, że bywają takie chwile w naszym życiu, kiedy obranie pozytywnej postawy może być dla nas może stanowić dla nas zbyt wiele. Ale nadal może być dostępne, żeby nie obierać tej postawy przeciwnej, jakiejś ciężkiej. W depresji, w ciężarze, we frustracji, irytacji, złości, zniechęcaniu jakiejś bardziej, wiesz, nie zagłębiać się w tym. Redukować przynajmniej. Jaką, jakąkolwiek redukcję poczynisz, poczynisz postęp. A jeżeli wręcz uda Ci się podejść do danej sytuacji z akceptacją typu jest trudno, nie wiem jak to ma dla mnie działać, ale to akceptuję, nie będę tworzyć wokół tego oporu względem tego oporu, tylko zaakceptuję to, nie mylić z rezygnacją czy poddaniem się, tylko akceptacja, to właśnie dostajemy informację, że tym samym możemy sobie bardzo dobrze zrobić. I nie potkniemy się dzięki temu o to doświadczenie. Tylko pójdziemy dalej. Hmm. Okej. Okay. Patrzę... Następny cytat. Zaakceptuj ten moment, jakbyś sam go wybrał. Tak, kolejne ciekawe ujęcie sprawy, pomagające w uzyskaniu tejże akceptacji względem aktualnego doświadczenia. Kolejny sposób, trik, hak. Co może pomóc w uzyskaniu akceptacji? względem tego, co Cię spotyka na przykład w tej chwili, zwłaszcza kiedy jest trudniejsze, kiedy jest jakimś wyzwaniem, kiedy stanowi jakieś wyzwanie. Co może pomóc? Na przykład takie podejście, żeby zaakceptować to, co Cię spotyka, jakby było przez Ciebie świadomie, celowo wybrane i powołane do życia. O co chodzi? Hmm. Możesz to zinterpretować w ten sposób, że odwołuje się to do koncepcji, w której planujemy w sporej mierze nasze ziemskie życie, zanim je rozpoczniemy. Wiesz, nieśmiertelna dusza w, kr w krótkim, jakby bardzo telegraficznym skrócie, um, jeżeli masz nieśmiertelną duszę jesteś Masz tą nieśmiertelność, jesteś nieśmiertelną istotą, to wówczas życie ziemskie jest tylko odcinkiem. A dosyć krótkim, trywialnym odcineczek. I już o tym chyba też mówiłem wcześniej, że, że właśnie Bayer tkwi w tym przemyślany bardzo, przemyślny, zmyślny Bayer, że żeby to miało sens jako narzędzie doświadczenia, narzędzie wzrostu duchowego to potrzebne jest uwiarygodnienie. Czyli znowu, jak mamy tą metaforę z oglądaniem filmu, jeżeli chcę, czy, czy, czy gra komputerowa, chcę wiarygodnie bardzo, jakby się wczuć i tak dalej, to tak naprawdę szczyt wiarygodności taki pedantyczny polegałby na tym, że, żebym nie wiedział, że to jest gra, żebym nie wiedział, że to jest film tylko żebym myślał, czy żebym czuł, żebym odczuwał to, że to jest naprawdę, wszystko jest naprawdę, realne, autentyczne, nie ma nic ponadto, po prostu absolut. To jest dopiero idealny symulator, który mógłby dać najbardziej wiarygodne wyniki, najbardziej wiarygodne, kompetentne doświadczenie, jakimkolwiek by nie było, jakiegokolwiek doświadczenia nie chcielibyśmy pozyskać, to wydaje się najlepszym sposobem na realizację tegoż zadania. Zapewnienie sobie symulatora, w którym nie będziemy wiedzieli, że to jest symulator. Obudzimy się po prostu i jak nowo narodzeni, oczywiście z, pe z pewnym oprogramowaniem już obecnym, tak jakby w sobie, z pewnymi predyspozycjami i tak dalej, ale my tego nie wiemy, nic nie pamiętamy, po prostu gramy swoją rolę i tak dalej. Cóż za idealny koncept. W każdym razie, Nadal to jakby ten, w tym obrazie, zanim rozpoczniesz to życie ziemskie, to, to ten błyskotliwy sposób na pozyskanie wiarygodne doświadczenia, no to planujesz sobie. Pod tym kątem, mając na uwadze czego chcesz doświadczyć, co chcesz uzyskać, czy jakie szanse, co chcesz mieć szansę uzyskać, w jakim kierunku pójść duchowo, na, na twojej duchowej ścieżce, to planujesz sobie. Organizujesz sobie jakby, tak jak kurs jak gdyby, organizujesz sobie całe to życie ziemskie z góry, tak jakby na desce kreślarskiej. Jakieś kluczowe punkty, jakieś możliwości, potencjały. Powiesz, co prawda jak już będziesz żyć w tym życiu, nie będzie tej pamięci w tobie. Tego planowania, i tak dalej, i tak dalej, tego co było wcześniej, i co będzie później. Ale, ale będziesz już na gotowym terytorium, gotowym, zaplanowanym terytorium, które będzie się tylko automatycznie w planowany sposób przed tobą rozwijać. Więc wiesz, dużo zależy od tego, jak dobrze to sobie przygotujesz wcześniej. W każdym razie, tak czy owak, można interpretować ten cytat właśnie w taki sposób, że on się odwołuje właśnie do tego. Do tego wcześniejszego przygotowywania z perspektywy z poziomu duchowego planu przygotowujesz sobie życie na ziemi. Organizujesz taktycznie. Zanim zapuścisz to wszystko w ruch. Pozwalając sobie zapomnieć, żeby w najbardziej wiarygodny sposób pozyskać doświadczenie. Zanim zapuścisz to wszystko w ruch, planujesz. Planujesz, organizujesz, wszystko. Wiesz, też niemało na ten temat jest u Dolores Kanon, o której sporo opowiadałem w Molium. Zachęcam też. Metafizyka, ezoteryka, rozwój duchowy, zjawiska paranormalne, tego typu sprawy. Dużo książek, chociaż większość niestety tylko po angielsku. Nie wiem, czy już się w Polsce pojawiły, ale jeszcze jakiś czas temu nie było. Dużo jest tego u Dolores Kanon, gdzie... Em, tam wypływają informacje takie, że nawet, nawet do tego stopnia, że jest dosyć powszechnym, że nawet planujemy własną śmierć tak zwaną. Czy tak naprawdę własny koniec koniec tego życia na Ziemi. Też jest w jakiś tam sposób zaplanowany. Nie mylić znowuż z tym takim fatalnym przeznaczeniem, gdzie nie mamy nic do powiedzenia. Nie, nie, nie, nie mylmy tego z tym. Ale jest, jest to w jakimś celu wszystko zrobione. Czy... Tyle sobie planujemy czasu, tyle możliwości tutaj tego. I tutaj, żeby, żeby nie, nie marnotrawić naszego czasu w nieskończoność niepotrzebnie, to planujemy sobie jeszcze taki exit point, czyli taki punkt wyjścia. Coś, co na ziemi może być postrzegane jako śmierć. A dla nas to jest po prostu wyjście z klasy. Hm. Zakończenie lekcji. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię do, w odniesieniu do tego cytatu Eckharda do akceptacji teraźniejszego doświadczenia, że sposobem pewnym, pomocnym na, na pozyskanie takiej akceptacji, na wzbudzenie w sobie takiej akceptacji jest spojrzenie na to w ten sposób, że właściwie to, to, co mnie spotyka, mogłem sam zaplanować wcześniej. I to z jakimś tam specjalnym, wiesz, z rozmysłem, z jakimś zamiarem na uwadze. Nie wiem, ale mogłem, to jak najbardziej mogłem. Nie jest to wykluczone. Że sam sobie to zaplanowałem z jakiegoś pieczołowitego powodu. Prawdopodobnie sporo spędziłem czasu i uwagi, włożyłem w to, żeby dobrze zaplanować i zorganizować sobie to życie. Więc e, mało o ile w ogóle cokolwiek będzie się tu działo przypadkowo. To tylko na poziomie tego mojego umysłu tutaj część tych rzeczy mogę tak postrzegać, gdyż nie mam dostępu do całego obrazu, do pełnego obrazu. Logiczne. Mam tylko ten skrawek. O to chodzi zresztą w tym symulatorze. Żebym miał tylko ten skrawek, żebym nie miał wiele danych. I zobaczymy, co wtedy zrobię. No o to w tym chodzi właśnie. Przecież taki jest zamysł. O to w tym wszystkim chodzi. Ale to nie zmienia faktu, że mogłem tak czy owak sobie na wyższym planie, na tym duchowym planie to wszystko zaplanować. Więc to, co mnie spotyka tutaj, wcale nie musi być moim wrogiem, tylko może być faktycznie moim przyjacielem. Raz, że wszechświat mi sprzyja, a może, nawet nie muszę na to patrzeć w ten sposób, mogę że sam sobie sprzyjam. Sam sobie to zrobiłem. I o ile nie uważasz, że układasz sobie życia na ziemi jako rodzaj samobiczowania <coughs> i sadomasochizmu, no to możesz podejść spokojnie do tego, że, że życie jest zaplanowane przez ciebie wcześniej. Um, dla Twojego dobra, dla osiągnięcia celów, które naprawdę Ciebie interesują. I oczywiście, jakie cele naprawdę Ciebie interesują, to też możesz nie mieć do tego dostępu tutaj. Przynajmniej może to nie być jasne przez jakiś czas. Mogą być pewne poszlaki, można się tego domyślać i tak dalej. Warto jednak to mieć na uwadze, że żeby nie postrzegać siebie, że jesteśmy wszechwiedzący, żeby w ogóle nie aspirować do tego, że że zdekodujemy to wszystko tutaj, tylko że to jest zresztą szkoda zachodu. I tak to się wszystko odsłoni przed nami. Jak się to skończy, ta lekcja? Więc szkoda zachodu teraz nad tym się pocić. O wiele rozsądniej wydawałoby się skoncentrować teraz na tym, co jest faktycznie przed nami teraz położone, co jest przed nosem. Jaka potencjalna lekcja, jakie potencjalne doświadczenia, co możemy z tego wyciągnąć, jaki potencjalny wzrost i możemy wtedy iść faktycznie równolegle i być może spotkać się dosyć stycznie, ładnie z tym naszym zamiarem nas samych na duchowym planie, co chcieliśmy osiągnąć. Iść z prądem niż pod prąd. Wypatrywać możliwości, mając na uwadze własne predyspozycje, to, co nam w serce podpowiada, to, jak się czujemy, względem czego, jak to nas porusza, czy nie porusza i w jakim kierunku. Hmm. Więc mamy taki potencjalny trik, jak możemy zyskać akceptację, po prostu spoglądając na, na to również tak, że nie ma przypadków. To wszystko w sporej mierze jest prawdopodobne dosyć, że sami wręcz sobie to wybraliśmy z rozmysłem. Istnieje jeszcze, To się tak kojarzy z jeszcze innym poglądem, który też nierzadko się gdzieś tam przewija w różnych bardzo miejscach, że... Tak naprawdę nigdy, i u Dolores Kanon wspomnianej też często, że tak naprawdę nigdy nie nakładamy na siebie więcej, czy nie jest nakładane na nas więcej niż jesteśmy w praktyce w stanie unieść. Hmm. To jest inna informacja, która się przewija, no ale to swoją drogą. Dobra, co dalej? Patrzę... Uh. Cały czas kontroluje ten nowy sposób nagrywania. Okej. Okay. Hmm. Zdarzenia, podobnie jak ludzie. Lgną do Ciebie z Twojego wyboru, aby służyć Twoim celom. Cytat w podobnym duchu. Znowuż. Tyle, że tym razem z Nila Donalda Walsha, z rozmów z Bogiem Księgi II. Inny cytat. Całość życia jest jak narzędzie, które sam stworzyłeś. I wszelkie zdarzenia są tylko szeregiem sposobności ku temu, abyś postanowił i był, czym w istocie jesteś. Nil Donald Walsh.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 Tak, Skąd wiadomo, że potrzebujesz tego doświadczenia? Cóż za błyskotliwe spostrzeżenie. Skąd wiadomo, że potrzebujesz tego doświadczenia? Właśnie dlatego, że jego doświadczasz. Czyli innymi słowy jest to absolutne tak jakby między wierszami informacja dla ciebie, że nic w twoim życiu nie jest przypadkowe. I że wszystko gra na twoją korzyść, gdyż jest to potrzeba odgórna, zaplanowana, celowa, z rozmysłem. Wszechświat czy ty na duchowym planie, czy i ty i ze Wszechświatem w parze. Wszystko jest pod kontrolą. Obojętnie, jak się czujesz na tym tutaj lokalnym, ziemskim poziomie, podwórku. Co robić? Pewna wskazówka Unila. Wykorzystać aby definiować siebie. Neil, dużą, znowu duży akcent na to kładzie w swoich książkach, w swoim cyklu Rozmowy z Bogiem, o którym też sporo mówiłem już w umolium, na odkrywanie i definiowanie siebie, czyli używanie wszystkiego, co wokół ciebie, w celu definiowania, kim jesteś ty, kim chcesz być. Co... Czujesz, że jest twoje, a co nie. Co ciebie pociąga, przyciąga, co z tobą rezonuje, a co odwrotnie. I dawać uwagę temu, co jest twoje, co z tobą rezonuje, co cię przyciąga, co cię pozytywnie porusza. A od całej reszty nie kierować tam po prostu wzroku. Tylko koncentrować się na z góry określonym kierunku, na z góry określonym interesującym cię tonie i tam podążać tym samym dosyć stanowczym, stanowczo określonym kursem. Hmm. Inny cytat. Hmm. Jak rozpoznać, czy jest obecny w tobie opór? Wykonywanie czegoś w stanie akceptacji oznacza, że robisz to ze spokojem. To o tym już opowiadałem. Taka wskazówka, właśnie. Eckhart Tolu, Nowa Ziemia. Hmm. Okej. Okay. także hmm. ja tak myślę, że już. Około godziny nagrywam dzisiaj, więc to by było wystarczająco, przypuszczam, na kolejny odcineczek w mniejszych kawałeczkach. Też sobie tak postanowiłem mniej więcej, żeby były mniejsze w tym cyklu cytatów. Dzisiaj było tak trochę odwrotnie, że najpierw opowiedziałem um, o tym duchu tych cytatów, dopiero później przytoczyłem tobie konkretne przykłady. Niemniej jednak, tak, ale świetnie, że wyszło tak naprawdę, że dedykowałem jeden ten cały odcinek, yy, rozdział w jednym i tym samym duchu, czyli, czyli ta postawa, znowu już względem okoliczności, ale trochę z innego ujęcia, gdzie dużo dobrego dla nas może zdziałać samo nieocenianie, samo niewyciąganie pochopnych wniosków. Najlepiej, żeby nie pudełkować, nie szufladkować, nie dawać sobie stanąć pomiędzy tobą a doświadczeniem, filtrom skojarzeń na przykład, uprzedzeniom między innymi i tak i tym podobne. I ta magiczna akceptacja. Akceptacja, branie życia z spokojem, spokojem wewnętrznym, który wypływa z tejże akceptacji. Potencjalne źródła, skąd wziąć tą akceptację, o tym dzisiaj mówiłem. Cieszę się, że tak wokół jednego generalnie zagadnienia dzisiaj się molium obraca. Także na koniec, tradycyjnie przygotowałem dzisiaj ha, jakiś wiersz z przeszłości. Hmm. Będzie to wiersz 17 listopada 2003 roku. Hmm. Jako rodzaj jakby to rzecz. pozdrowienia czy poszanowania siebie z przeszłości lata temu. Hmm. Wiersz, który dosyć ilustruje w jakiej wibracji znajdowałem się, czy w jakiej wibracji doświadczałem, jakich uczuć, emocji, jakiego postrzegania świata, życia jakiś czas temu. Jest to dla mnie rodzaj takiego szacunku, wrócić do tych, czy wracać do tych wierszy dzisiaj, Pomimo tego, że jest już spora różnica dla mnie samego, hmm, między tamtym czasem a dzisiejszym czasem, to jednak czuję sentyment i szacunek, kiedy myślę o tamtym sobie, hmm. który doświadczył tamtych rzeczy, tamtych uczuć, tamtych emocji, tamtego postrzegania. Hmm. Stąd też dzisiejszy wiersz z 17 listopada 2003 roku, godziny nocne. Księżyc upajający się twoim zapachem rozlanym wokół, unoszącym się statecznie nad łóżkiem gdzieś pośród pościelowej krainy, w której kiedyś zaginęła biała księżniczka bez wieści i słońce zatruwające czarny błogosłodki, Miodowy, gęsty napój naszych myśli cielesnych. I tyle łóżka, tyle nagich ścian i pościel i powietrze bez Ciebie, którym nie mogę oddychać. Zaklęte w sypialni tajemnice i przeklęte dni. Przeklęte dni. Samotne. Rozmawiam z księżycem. Rozmawiam z księżycem, który przytulał się do nagości Twoich ramion do Twojej bladej cary, która zakleła mnie niczym w kamień, podziwający Twoje piękno pierścień na serdecznym palcu i te wszystkie niedopowiedzenia znajdujące ujście w Twoich ustach, nawilżające Twoje wargi. W przypływie rozkoszy kamień spadł mi z serca, okręt zatonął, a nam tylko pozostało snuć legendę o nim, tak bardzo przejrzysta poranna maro, że zabijam się u dnia każdego początku, gdy nie widzę Ciebie u mego boku. Pościel rozroszona łzami mojego snu, Twoja śmierć rozpostarła skrzydła poza mgłę w mojej głowie. Wlało się mleko włas krwią. Podjąłem wszystkie moje łzy, zagubiłem w deszczu, stoję, i niknę jesiennego, pochmurnego dnia, który zasypia w lodowych soplach zatopione Twoje wzruszenia w płatkach śniegu. Wszystkie płatki róży w kłującej mgle. Twój oddech i wystchnienia moje w dzbanie zamarzniętych kwiatów na szyby. Widzisz we mnie to, co po śmierci wielką ciszę doceniającą wszystkie dawne głosy, w tym jeden szczególny. Jedną pieśń, narodzoną dawno temu, pośród białych fal prześcieradeł i obnażonych nieśmiało ścian, pośród mroku nocy, bezcenna, obmywana księżycowym światłem, stąpiła w me ramiona biała nimfa, ocean moich marzeń, wysuszony. Dziś zatraca się we mnie czas, przestrzeń. Ludzie dryfują i nie ma ratunku. Wszystkie gwiazdy zgasły, tonęł. Hmm. Jakże miło było przypomnieć sobie w wierszu. Dziękuję Tobie za uwagę w dzisiejszym Molium. Życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy i zapraszając do kolejnego rozdziału, prawdopodobnie dalszego ciągu tegoż specjalnego cyklu dedykowanego moim ulubionym, najcenniejszym cytatom, mówił Thomas Lee.